Ze mnie ogrodnik, ale tylko raz w życiu udało mi się wyhodować taki wspaniały kwiat. Czarodziejski tulipan. A ja wcale nie wiedziałem o tym, że jest zaczarowany. No skąd mogłem wiedzieć? Przecież nie jestem żadnym czarodziejem, tylko ogrodnikiem. Rósł sobie wśród innych i niczym się od nich nie różnił Razu pewnego poszedłem z wnuczkami do ogrodu wczesnym rankiem Powiedziałem Narwijcie mi dzieci Pięknych tulipanów. Dobrze, dziadku. Jakich? Żółtych, białych czy czerwonych? Wszystkich potroszę. I takich, i owaki. Ja zrywam białe, mam już cały bukiet. A ja żółte, weź dziadku. A ja czerwone, jeszcze zerwę jeden. Jaki piękny, bardziej czerwony niż najczerwieńsza czerwień. Nie rozchyla płatki i słyszę... Ja słyszę. Ja też. To nie tulipan? To jakieś maleństwo. Tam w środku między płatkami. O! Dziewczynka! To dziewczynka! Ale mniejsza od najmniejszego maleństwa. W burowym tulipanie malusienkie mam mieszkanie Słowo daje, że nie kłamie Że w nim miejsca dla mnie dość A gdy płatki kwiatów w jednej chwili Mnóstwo spruwa się motyli Każdy motyl to mój gość Czasem siadam im na grzbiecie Żeby sobie w świat polecieć Porozglądać się po świecie Ale zawsze wracam tu bo mi w tuli panie, na dnie, najwygodniej i najładniej, a gdy ciemna noc zapadnie, wtedy kładę się do snu, wtedy kładę się do snu. Przepraszamy, że ci przerywamy piosenkę. Jak się nazywasz, duszku kwiaty? Ech, już skończyłam śpiewać. Jestem calineczka. Nie Zrywajcie mojego tulipana yy, Tak, tak, zostawcie Calineczce jej purpurowy tulipan Nie ruszajcie go Nie ruszymy, zostawimy Czytaliśmy kiedyś bajkę o tobie, Calineczko Ale nigdy nie pomyśleliśmy, że cię kiedyś Spotkamy naprawdę we własnym ogrodzie Tyle motyli się nagle Zleciało do wielkiego tulipana yy, Jestem tą samą Calineczką Którą znacie z baśni A te motyle to moi skrzydlaci goście Którzy odwiedzają mnie dzień. I wy zajrzyjcie do mnie czasem Nie chcieliśmy przeszkadzać małej calineczce i jej motylom Więc cichutko wróciliśmy z kwiatami do domu Postanowiłem wraz z wnuczkami, że będziemy ją odwiedzać Ale wieczorem, zaraz po zachodzie słońca Stara, mokra żaba zakradła się do purpurowego tulipana. Zwęszyła w jego wnętrzu biedną calineczkę, hops podskoczyła wysoko, złamała kwiat, a potem haps złapała w pysk malutkiego duszka kwiatów i zaniosła do swojego domostwa w chlupoczącym płocie. Prawdziwa ślicznotka z tej małej. Będzie z niej piękna żona dla mojego żabiego synka, Rechotka. To piękny chłopak, cały burry że trudno go od to odróżnić. Wygląda jak pękata pecynka z gliny. Cudo, ma wspaniały apetyt. Będziesz moja faramuszka Jestem celineczka, nie, nie żadna faramuszka Tak cię nazwałam je już Więc co to ja mówiłam? Aha, więc będziesz moja faramuchy i robaczki Bo jego wielki tłusty brzuszek nie pozwala mu na skoki i susy Nie chcę być żoną twojego żabiego Puści! Nie bój się, spodoba ci się, gdy tylko go zobaczysz Mamy śliczne nory w błocie, tam zamieszkacie po ślubie Teraz przygotuję wesele dla młodej pary A ciebie posadzę tymczasem na tym pływającym liściu nenufara, żebyś mi nie uciekła Mamy tutaj błota w prut, błoto lubi nawet sum. Takie błoto istny cud. Kum, kum, kum, a kum, kum, kum. Syn młodzieńcem jest nas chwał, w rechotaniu wiecie prym. Chcę, by dobrą żonę miał, chcę, byś zawsze była z nim. Syn mój weźmie z tobą ślub, na wesele czas już czas. Ty mu obiad z muszek zrób, nim król żab połączy was. Tak jak my się w wodzie płucz. tak jak my się w płocie chlap. Recha, tania, ucz się, ucz, ty nie gorszą być od żab. Zaraz żaby zwołam, niech zbiegnie się ich cały tłum. Rech, Rech. Rech, rech, rech. Kum, koma. Kum, kom, kum, kom. Kum. Czekaj na mnie na tym liściu. Niedługo wrócę. Rechma. Co ja teraz biedna zrobię? Wprawdzie nie widziałam rechotka jeszcze, ale wyobrażam go sobie. To musi być straszny żabulec, Okropne żabidło, paskudny żabiuch Oj, ratuj się, calineczko póki stała Ale jak? Jak się wydostać stąd? Nie umiem pływać Rybki, rybki, słuchajcie mnie Odgryźcie łodygę tego liścia Żebym mogła odpłynąć na nim zanim wstrętna żaba wróci. Wiem, że nie macie głosu, ale poznaję po waszych pyszczkach, że mówicie tak, tak, tak, tak, tę modygę. Kiedy się zerwie, popłynę jak na kratwie. O, tak, dziękuję wam. Już mknę z prądem rzeki. Ojej, liść płynie w bok. Coraz bliżej brzegu. A ja chcę uciec jak najdalej. Tu mnie zaraz znajdą. Co to? Zbliża się mój przyjaciel. Motyl bielinek. Bielinku, mój bielinku. Skąd wiedziałeś, że grozi mi niebezpieczeństwo? Kto cię przysłał na pomoc? Nikt. Jakie niebezpieczeństwo? Przepraszam cię, śliczna calineczko. Jak to? Za co mnie przepraszasz? Bo ja z daleka, widząc cię na tym liściu, pomyślałem, że to jakiś różowy kwiatek. Nie poznałem cię wcale, a że pić mi się chce bardzo, pomyślałem, że łyknę sobie soczku z tego kwiatka. Ach, och, to dobrze, żeś się tak szczęśliwie omylił. Pomóż mi, ratuj, wiesz. Stara żaba, chce, żebym została jej synową O, nie traćmy czasu, Calineczko Nic nie mów Wiem wszystko, domyślam się W kolorowych kwiatach, jak w pachnącej tęczy Przyjmowałaś, Calineczko, nas Teraz przyszła pora, żeby się odwdzięczyć Żeby tobie pomóc, przyszedł czas Przywiąż mnie w wstążeczką z jedwabistej przędzy Drugi koniec wstążki w rączkę złap A ja będę leciał, leciał jak najprędzej Jak najdalej od niedobrych żab Na zielonej trawie z liścia nenufara Umkniesz żabom calineczko A ja Prędziutko lecieć się postaram Żeby nie dogonił Ciebie nikt Żeby nie dogonił Ciebie nikt Dobrze, Bielinku Tylko nie za prędko, bo fala zalewa liść nufarowy I jeszcze mnie z niego zrzuci O, o tak, teraz dobrze Bielinku, czy nie zmęczyłeś się? Pewno ci ciężko tak mnie holować po wodzie. Nie, wcale się nie zmęczyłem. A dlaczego tak sapiesz, warczysz i chrapiesz? Ja co ty? Zdawało ci się calineczko. Ach, to nie ty, to brzęczący hrabąż czwruwa nade mną. Pewno też pomyślał, że jestem kwiatem. Czego chcesz, wąsaczu? Pomyli? czka nie żaden kwiat. A właśnie, że się nie pomyliłem. Spodobałaś mi się i chcę się z tobą zaręczyć. Będziesz moją narzeczoną. Nie chcę! Mam cię. Już mi się nie wymkniesz. Polecimy na tę wysoką topole do mojej rodziny. Muszę im przedstawić moją narzeczoną. Oj, puść mnie zaraz, potworze! Gdybym cię teraz puścił, spadłabyś i byłoby nieszczęście. Nie wyrywaj o, się. Zobacz, jak my. wysoko cię uniosłem! za siebie i ciągnie na wstążeczce pusty liść. No, już jesteśmy u celu podróży na moim drzewie, na najwyższej topoli. Nawet się nie zmęczyłem. Taka jesteś lekka, jak jakiś głodomorek. U mnie nie zaznasz głodu. Utuczę cię. Prędko nabierzesz ciała, no, trzymaj się mocno gałązki, żeby cię wiatr nie strącił, a ja zawołam rodzinkę. Mamusiu i siostrzyczki, chodźcie tu, pokażę wam moją nową narzeczoną. No, no, powiecie mi, jak wam się podoba. By, by, by. Wcale nie. Oj. Ojej, brz, brz, brz, brz. Okropnie mi się nie podoba. I mnie no nie, brz. Co to za cudak. Pierwszy, Pierwszy raz, raz widzimy coś, coś podobnego. Widzimy coś podobnego. Brz. Ach, taka brzydka, że aż we... Miałaby wyjść za ciebie za mąż? Ma zamiast sześciu nóżki dwie. Ach, jaki dziwny jest z nich rabąż. Nie umie brzęczeć i milczy, jakby była głucha. A przecież nawet mała mucha zabzykać potrafiłaby. Ma parę nóg i parę rąk. A gdzie ma pancerz, gdzie ma skrzydła? Brz, brz, niech lepiej prędko zmyka stąd. Jakaś jaka śmieszna i przebrzydła. Brz, nie umie psz. Psz. i milczy, jakby była głucha. Psz, psz. a przecież nawet mała mucha zabrzykać potrafiłaby. Psz, nie umie brzelczyć, brz, Sześć nóg ma każdy piękny chrząszcz i musi być pękaty w pasie. Nie, ty nie jesteś dla niej mąż, dla ciebie inna żona zda się. Nie umie brzęczeć i milczy, jakby była głucha, a przecież nawet mała mucha Zabrzykać potrafiłaby. Naprawdę? Ojejej, to moja wina. Bo się jej nie przyjrzałem dokładnie i nie policzyłem jej nóżek. Ma tylko dwie. Ale, ale co wam to szkodzi? Kiedy wam przedstawiłem poprzednią narzeczoną stonogę, to mówiliście, że ma za dużo nóg. O 94 nóżki za dużo. A teraz wam znów za mało. Jak wam dogodzić? Jak nam dogodzi? Jak dogodzi? No. To też pytanie. Porządna narzeczona porządnego hraboszcza musi mieć sześć nóżek. Sześć? Normalną szóstkę nóg. Ani mniej, ani więcej. Ty, ty tego nie rozumiesz? A ona ma tylko dwie. Och, tylko dwie. No i rzeczywiście, no. To, oj, to, to okropne. Chyba macie rację, że to jest nie do zniesienia. Tak, tak. Rozmyśliłem się. Zupełnie się rozmyśliłem. Już jej nie chcę wcale. Wygląda jeszcze dużo gorzej niż ten biedny nieboszczyk hrabąż któremu mrówki odgryzły cztery nóżki. Brr, brr, nie, nie, nie, ej, po co ja ją to dźwigałem? Po a nie mówiłam? Nie, nie a nie mówiłeś? A, a widzisz, widzisz? A widzę, nie widzę. Dźwigałem ją, aż sobie nadwyrężyłem skrzydła i rozczokrałem wąsy. O, to przez te wąsy właśnie rozczapiżyły mi się i zasłoniły mi oczy. I nie mogłem jej obejrzeć dokładnie. Macie rację, siostrzyczki. I, I ty, mamusiu. To mnie uwolnij, ale nie zostawiaj mnie tak wysoko. Oh. Mówi, mówi. Ona mówi. Ale jak? Mm, taki ma cienki, brzydki głos. Wcale nie brzęczący. Nie, ani trochę nie bzykający. O, właśnie, radź sobie sama, moja mała. Już mi nie jesteś potrzebna. Co ja biedna zrobię? <grym> Oj, lepiej ją stąd jakoś wyprawić. Na wszelki wypadek. Wszystkiego można się spodziewać po moim kapryśnym synku. Znów mogą mu się bąsy potargać, rozczapierzyć i rozczochrać. A wtedy gotów na powrót zachwycić się tą brzydulą. Poproście pająka, żeby ją spuścił z góry na swojej pajęczynce. Jestem! Jestem! Na sąsiedniej gałązce! Czego ode mnie chcecie? Jestem pająk łapimucha. Pająk, który je i je i nigdy nie bywa syty. O. Nawet przez sen potrafię schwytać zdobycz, jeśli jakaś nieostrożna mucha ośmieli mi się przyśnić i wpadnie w moją senną pajęczynę. Tylko z wami, hrabączczkami żyję w zgodzie, bo wasze twarde zbroje i pancerze są niesmaczne i niestrawne. Po co mnie budzicie? Czy macie? Dla mnie jakiś smaczny kąsek. Chciałyśmy cię poprosić, nasza mama i my rabą Szczubny, żebyś wziął tę śmieszną istotkę i na nietce pajęczyny, jak windą zjechał z nią z najwyższego piętra Topoli, na sam parter łąki. Najważniejsze, żebyś ją zabrał, a zrobisz z nią co zechcesz. Jeśli ją zjesz na przekąskę, też nie będziemy płakać. No, i co ja teraz z tobą zrobię? Ja jestem zły pająk, ale właśnie chcę, wbrew swoim zwyczajom, uratować cię, zamiast ciasno cię owinąć swoją długą pajęczyną. Chciałbym dobry być, jak nigdy, by ci nie zrobiły krzywdy te chrwabąże złe. Niech lśni pajęczyna, ja ją będę snuł. Ty mocno mnie trzymaj, pojedziemy w dół. Ach, na dole, a na dole, tam gdzie łąka, tam gdzie pole, tam gdzie trawy, bujne gąszcze, Schowaj, że się przed hrabąszczem, skryj się pośród Świetnie się z tobą zjeżdża Nawet mi się w głowie nie kręci Fajna jazda O wiele przyjemniejsza niż Moja podróż w górę w łapach Chrabąszcza Ja wracam Po tej samej nitce na górę A, a ty no... Ja nie wiem Pójdę przed siebie hm. Dziękuję ci dobry pająku a Nie ma za co Ja jestem zły Pająk już ci to mówiłem, a nawet śpiewałem. Tylko wyjątkowo byłem dobry, czy po prostu taki sobie, bo zupełnie nie miałem na ciebie apetytu. Nie jesteś w moim guście, o mucha to zupełnie co innego. Biedna calineczka. Jeszcze smutnie się jej zrobiło po rozstaniu z pająkiem łapimuchą. Szła i szła przed siebie. Nie wiedziała dokąd. Rozglądała się za kwiatami, ale wszystkie kwiaty już przekwitły. Liście opadały z drzew i prawie nie słychać już było śpiewu ptaków. Odlatywały do ciepłych krajów. Chłody były coraz większe. A sukienka calineczki postrzępiła się od ostów Przez które trzeba się było przedzierać w drodze Aż raz Hej, hej, wędrowniczko Co tu robisz sama, moje ty biedne, przemarznięte stworzonko? Kto to? Kto ty jesteś? Nie rób mi krzywdy Jestem mysz polna, stara polna mysz A ty? Calineczka Calineczka Pierwsze słyszę, co to takiego? Duszek kwiatów Coś podobnego. Kłamiesz pewno, a ja mówię ci prawdę. Jestem mysz polna. Jestem ruda, jak widzisz, z czarnym paskiem na grzbiecie od głowy do ogona. Po tym się poznaje zawsze myszy polne, które w polu mają swoje pole działania i pole do popisu. I Ja mówię prawdę. Jestem bardzo zmęczona, celineczka. Możesz mi nie wierzyć... Ale nie mam siły, żeby cię przekonywać. No o, dobrze, już dobrze, wszystko jedno. Jesteś zgłodniały zmarzlaczek, to mi wystarczy. Nie bój się, chodź do mojej podziemnej izdebki, to cię nakarnie, bo na pewno już dawno nic nie miałaś w buzi. Bardzo dawno. No, chodź, nie bój się. Jeśli zechcesz, możesz u mnie przemieszkać całą zimę, a za to posprzątasz mi w mieszkaniu i będziesz mi opowiadać bajki, bo ja bardzo lubię bajki. A daleko mieszkasz, bo ja już nie mam siły iść. Nie, blisiutko, już tutaj, uważaj, w lewo, tak, teraz dziesięć schodków w dół, osiem, dziewięć, dziesięć, jesteśmy na miejscu, czuj się jak u siebie w domu, ładnie u mnie. Pewno ładnie, na pewno bardzo ładnie, tylko tak ciemno, że prawie nic nie widzę. Przyzwyczaisz się, tak się przyzwyczaisz, że wcale nie będziesz chciała oglądać światła. A Teraz opowiedz mi bajkę, a ja ci przygotuję coś do zjedzenia. Najlepiej mi się słucha bajek po ciemku. A może zaśpiewać? Bajkę zaśpiewać? Tak, właściwie to nie bajka, to była najprawdziwsza prawda. Ale się skończyła i teraz już mnie samej bajką się wydaje?